Sygnały Świata. Poznań. Wielkopolska. 7 czerwca idziemy do urn wyborczych. Będziemy wybierać przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Maria Trela, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu. Głosujemy dokładnie w taki sam sposób, jak wybieramy posłów do Sejmu Rzeczypospolitej, a mianowicie mamy prawo do postawienia jednego znaku X przy jednym z nazwisk. W ten sposób głosujemy na listę, wskazując osobę, która naszym zdaniem powinna uzyskać mandat. Jeden głos, jeden znaczek, jeden krzyżyk. Krótko mówiąc, możemy postawić w specjalnie wyznaczonym na liście, miejscu, którym jest kartka obok nazwiska kandydata. Co osoby niewidome mogą zrobić w takiej sytuacji, kiedy no, nie będą miały kogoś do pomocy, kiedy zgłaszają się do obwodowej komisji wyborczej? Samodzielnie takim osobom będzie bardzo trudno oddać głos Dlatego, że ordynacja wymaga zachowania tajności, zabrania prowadzenia jakiejkolwiek agitacji na terenie lokalu wyborczego, jak również członkowie obwodowej komisji i znajdujący się tam mężowie zaufania nie mogą pomagać wyborcom przy oddawaniu głosu. W związku z tym taka osoba... Jeżeli przyjdzie sama, powinna intuicyjnie poprosić kogoś, aby pomógł mu dokonać wyboru, oddać głos w miejscu do tego przeznaczonym, czyli miejscu, gdzie jest zachowana tajność głosowania. Czyli lepiej, żeby osoba niewidoma, niedowidząca, która sobie nie poradzi z kartą do głosowania samodzielnie, przyszła z osobą towarzyszącą? Zdecydowanie tak. Bardzo zachęcamy wszystkie osoby, które mają problem z widzeniem, aby jednak przychodzili z osobami, do których mają zaufanie i które w sposób taktowny, bardzo spokojny pozwolą im tego obowiązku obywatelskiego dokonać. Osoby niepełnosprawne ruchowo, czy tutaj będą miały jakieś udogodnienia? Tutaj ustawodawca pomyślał o osobach, które mają problem z poruszaniem się i w każdej gminie jest określona ilość obwodów głosowania, które są dostosowane dla osób na wózkach, osób mających problem z poruszaniem się. Ponadto ustawodawca przewidział, że na 10 dni przed dniem głosowania osoba taka może złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców w lokalu wyborczym, który ma A warunki umożliwiające mu miarę swobodne poruszanie się i łatwiejszy dostęp do lokalu wyborczego. Termin już ten minął. Jeszcze istnieje możliwość zabrania zaświadczenia o prawie do głosowania. Wyborca, który nie będzie mógł głosować w lokalu wyborczym według właściwości jego zamieszkania będzie się przemieszczał albo będzie miał problem z dotarciem do takiego lokalu może udać się do Wydziału Ewidencji Ludności danej gminy i poprosić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie to jest jakoby legitymacją wyborcy na podstawie którego może pójść do każdego lokalu, nie tylko w kraju, ale i w krajach, w których tego dnia będzie odbywało się głosowanie, oczywiście w konsulatach polskich. I oddać głos, oddaje zaświadczenie takiej obwodowej komisji wyborczej, która go na podstawie tego zaświadczenia dopisuje do spisu wyborców. To jest jedyna możliwość. Urząd Miasta zorganizował transport dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Radiotaxi są podane telefony. Wszystkiego trzeba się dowiadywać i poprosić osoby, które w sposób sprawny poruszają się po internecie, aby uzyskały taką informację ze strony internetowej Urzędu Miasta Poznania. Tam wszystkie informacje są takie zawarte. Od wielu lat. Zastanawiamy się nad sposobem głosowania osób niewidomych, niedowidzących. Były różne pomysły, jak tworzenie nakładki brajlowskiej, która umożliwiłaby samodzielne głosowanie osobom niewidomym. Czy są jakieś pomysły, jakieś projekty, które w przyszłości ułatwiłyby samodzielne głosowanie osobom z niepełnosprawnością wzrokową? Był projekt ustanowienia pełnomocnika, za pomocą którego wyborca mógłby głosować. Natomiast y, przepis ten nie wszedł w życie. Wydaje się, że jedyną metodą, która spełniałaby oczekiwania wyborców, y, nie tylko słabowidzących, będzie przepis, który będzie dopuszczał i organizacja, która umożliwi oddawanie głosu wyborcom poprzez internet. W tej chwili myśli się o tym i na pewno już prace techniczne są podjęte, natomiast y, no jeszcze to rozwiązanie nie weszło w życie. 7 czerwca wybieramy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głosujemy między 8 a godziną 22. Jest to związane z tym, że głosują wszystkie państwa Unii Europejskiej tego dnia i do godziny 22 zakazane jest podawanie jakichkolwiek wyników wstępnych sondaży Trwa cisza wyborcza. 7 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego myślę, że Powinniśmy wszyscy brać w nich udział. Zachęcamy, bardzo prosimy, jesteśmy przygotowani i służymy własnym doświadczeniem i własną pracą. Prosimy dzwonić do naszego biura, które jest zawsze czynne od godziny 8.15 do 16.15. Im bliżej końca kalendarza, czyli dnia wyborów, pracujemy do momentu, kiedy wykonamy wszystkie czynności, także prosimy próbować dzwonić do nas. Telefon 061 sześćdziesiąt jeden osiem Można się z nami mailowo również połączyć na adres KBW Kreseczka Poznan -małpa -wokis .pl. Maria Trela, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu. Książka, do posłuchania. Dzień dobry, panie Jerzy, jest niedziela, spotykamy się znowu, pan twierdzi, że to przyjemność dla mnie na pewno. Zwłaszcza, że w niedzielę jest wolny dzień. Wolny dzień i możemy porozmawiać o naszych rodzinach. Ja panę już o to kiedyś pytałem, ale nie jestem pewien, czy dobrze zapamiętałem, że pana dziadek był kolejarzem. Nie, nie, stryj... I jeszcze jeden stryj od dziadka. Mój dziadek był leśniczym. Czyli tradycje kolejarskie w pana domu przetrwają, a pana dziadek był leśniczym. Tak. I mieszkał w leśniczówce. Tak. I pan się w tej leśniczówce też miał okazję nie, wychowywać. Nie, to było przed wojną, panie Pawle. A pana ojciec już tej leśniczówce się nie wychowywał? Wychowywał się. A opowiadał panu o tym? Oczywiście. A co opowiadał? Może to pan że... zdradzić? <laughs> opowiadał różne przygody, jakie mieli. To było w Łąkim Starym, przed wojną. Do dzisiaj leśniczówka stoi. Wie pan, to mnóstwo zabaw, przygód, przeszczelone biurko dziadka. dziadka. Ale nie kto je wie, przestrzelił? No mój ojciec. Ale z czego? No, z jakiejś takiej broni myśliwskiej, nawet już nie wiem, jaki dokładnie. Ale mnóstwo zabaw było. I pan nie miał okazji już tej leśniczówce A to, się wychowywać? Nie, nie, nie, nie. To była leśniczówka przypisana bodajże do dworu w Gościeszynie. Czyli powoli razem z likwidacją dworu leśniczówkę upaństwowiano i osadzano innego leśniczego. Tak jest. Pytam o to dlatego, że przeczytałem książkę czy wysłuchałem książki Tadeusza Nowaka w niebogłosy. Dla porządku od razu powiem, że na 22 kasetach i czyta to Roman Bartosiewicz. Pytałem o pana dziadka, ponieważ główny bohater tej książki jest młodym człowiekiem czy dzieckiem, który wraz ze swoim bratem, który jest niewidomy i z dziadkiem jest dziadem. To znaczy cała rodzina, a z pokolenia na pokolenie żyje z tego, że przemieszcza się z jednego odpustu na drugi i tam żebrze. Si zaczyna dziać przed wojną. I tu jest tak moje drugie pytanie, czy jak spotyka pan ludzi, którzy na ulicach proszą o wsparcie, to pan ich omija, oni do pana w ogóle podchodzą, czy pan ich słyszy? Panie Pawle, do mnie nikt nie podchodzi, choć spotkała mnie taka sytuacja, że ktoś zapytał, czy ja szukam pieniędzy, czy zbieram pieniądze. A ponieważ jestem osobą niewidomą, mam białą laskę, no to mnie trochę to zastanowiło. No, przyszedłem do domu, się zapytałem, czy wyglądam jakoś tak dziwnie, czy jakoś jestem źle ubrany, brudny, nie wiem, no, tak mi się to skojarzyło. I wyciąga pan rękę. Nie, no, nie wyciągałem tej ręki, nie wiem, no, tak ktoś mnie zapytał, no i ale wie pan, ponieważ takie sytuacje mogą się zdarzyć i się zdarzyły, no, nie zbieram pieniędzy. Czyli był Pan po drugiej stronie, nie ci, którzy pytają, tylko Pana pytano, czy zbiera. To bardzo interesująca <głos> sytuacja, bo zwykle to nas pytają ci ludzie, czy nie moglibyśmy dać im złotówki, albo 45 groszy, albo złoty 15. No są przeróżne historie. Ja często jeżdżę pociągami i takich osób na dworcach jest bardzo dużo. Główny bohater tej książki jest chłopcem, który ma brata i ten brat jest niewidomy. I tu jest historia przerażająca i straszna. Okazuje się, że w tej rodzinie, jak powiedziałem, dziadów z pokolenia na pokolenie, był taki zwyczaj, że jedno z dzieci, jeżeli było ich więcej niż jedno, było okaleczane. To znaczy, jeżeli chłopiec z wieku lat czterech czy pięciu został wysyłany do szpitala, w którym zabierano mu wzrok. Głównie po to, czy przede wszystkim po to, żeby na odpustach pracował jako osoba niewidoma, czyli ślepa, czyli robił to, o co pana posądzano, czyli wyciągał rękę, prosząc o wsparcie. Książka jest napisana przez Tadeusza Nowaka w sposób niezwykle Piękny, bo Nowak jest moim ostatnim odkryciem. Ja musiałem przeczytać go z powodu scenariusza, na którym właśnie pracuję. Zacząłem A jak królem, a jak katem będziesz od tej powieści, później były w niebo głosy i dalej. I Nowak wyczarowuje świat niesłychanie, użyję głupiego słowa, magiczny, to znaczy wieś Nowaka nie jest w realistyczną, jest wsią, jak trochę z baśni, trochę z malowideł na szkle, trochę z takich opowieści, gdzie wszystko jest trochę zbyt kolorowe, jest za dużo światła albo go za mało i wszystko płynie i dzieje się inaczej. I ta książka jest tak też skonstruowana, skonstruowana jak taka dziadowska opowieść, bo główny bohater uczy się tego, jak na odpuście umieć opowiadać, żeby ludzie zatrzymywali się opowiadali, czyli jak postępować, jak owi wspomniani i nazwani przeze mnie świadomi artyści dzisiejszych dworców, którzy potrafią zatrzymać ludzi, którzy dzisiaj pędzą. Na odpustach ludzi nie pędzili, byli gotowi słuchać, bo nie było ani radia, ani telewizji. Było im łatwiej, ale oni wtedy opowiadali bardzo długo lub śpiewali. Główny bohater zaczyna jako chłopiec od opowiadania, później śpiewa i zarabia tych pieniędzy coraz więcej. Wszystko kończy się po II wojnie światowej, jeszcze są długie przeżycia wojenne, kiedy ów dziad, jego dziad, czyli dziad proszalny, dziad rodzony i jego ojciec zapisują się do partii. tej partii przyjęci, zostają tam funkcjonariuszami partyjnymi, którzy zaczynają rządzić wsią, co jest uważam najzabawniejszym zakończeniem tej opowieści, ale nie dla zakończenia warto ją słuchać, ale dla opowieści, które najpierw dziecko, później dorastający chłopiec próbują na tych odpustach yy, Opowiadać Jedna wielka, ogromna opowieść, która nazywa się W niebo głosy. Napisał to Tadeusz Nowak i można tą książkę dostać w naszej bibliotece dla niewidomych. Przy ulicy Milżyńskiego 27 przez 29 w Poznaniu. I książka jest nagrana w stary sposób, czyli na kasetach 22. A polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie sygnału świata już w poniedziałek, a na kolejny zapraszamy za tydzień w niedzielę o 8.35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia. Zapamiętaj 83 24 324 Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-3-2-4-3-2-4 Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-3-2-4-3-2-4